Sądecki podcast sportowy. A wracając do trenerów polskich, zagranicznych, no to ja bym chciał zobaczyć Fergusona, jak przyjedzie do stróżna na <grym> Znaczy się, ja nie ukrywam, że Sądecja jest miejscem takim, że prędzej czy później powinno się dążyć do tego, żeby ona była w Ekstraklasie. Sądecki podcast sportowy zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan.